jeżeli jest jakaś okazja do ewangelizowania. Przyszedł facet i byliśmy dość zajęci tym ubezpieczeniem. I on wyszedł i nie, nie było okazji, żeby mu głosić Ewangelia. Wczoraj przytrzymała refleksja. Jak mogłem go wypuścić z mojego domu, nie, mówić mu, nie mówiąc mu Widzisz, jak tym żyjesz, to nawet jak pójdzie ci jakaś okazja, to będziesz myślał, jak on mógł wyjść z tego domu? Nie słyszałem o Ewangelii, a mi sprzedawał ubezpieczenia, nie? samochodu. Czyli po prostu on swoją ewangelię umiał dobrze przedstawić, jak <śmiech> <róś> mi <śmiech> przez pół godziny, nie? <śmiech> tak, tak, I przekonał wszystkiego. Dokładnie, dlatego <śmiech> no zobaczcie, ja mówię, ojej Boże, jak to się stało, że on wyszedł? Po prostu ja mi mówiłem o Jezusie, nie? Rozumiecie? Więc ja, że my wszyscy musimy się nawracać? Po prostu musimy się nawracać. Nie wypuść po prostu człowieka, okazji, którą ci Bóg daje. Nie? Po prostu, bo to jest bardzo ważne. I ja chciałbym dzisiaj kontynuować, będę krótko mówił dzisiaj, to jest przez ostatnie, wrócę później do wizji jeszcze, ale dzisiaj mówię, jak wizja staje się rzeczywistością. Będziemy mówili, jak rozpoznać, jakich, jakich ludzi Bóg powołuje do żniwa, jak posiąść obietnicę obfitego żniwa i jak uczynić wizję rzeczywistością w swoim życiu. Tak? I kluczowy werset Galacjan 6,9. Galacjan 6,9. I tam jest napisane: Czyniąc dobrze, nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Wow! wow, słuchajcie czyniąc dobrze nie ustawajmy bowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia tak? więc to mówi mi, że działaj nie marnuj czasu bo przyjdzie taki czas że będziesz żno w obfitości tak? bez to zmęczenie mhm. Czyli bez zmęczenia dokładnie kogo Bóg używa, słuchajcie? Kogo Bóg używa do spełnienia wizji żniwnego pola? Jakich ludzi? Na pewno kobiety i mężczyzn. Tak? Wyznaczył ich, aby nieśli Ewangelię Narodą Świata. Nie, bo zaraz się tak uruchamia. No pewnie misjonarzy używa. Pewnie pastorów używa. No, ewangelistów na pewno używa. nie? Tak? Młody. Czyli taka na, na mhm. Kochani, my, dokładnie. Ja zachęcam nie? Was do przeczytania. O co u starych, nie? mam. No, w ja zachęcam was do przeczytania. O <śmiech> czym Bo i ten rozdział zawiera odpowiedzi na te pytania. Tam też zobaczymy w tym rozdziale kobiety, które idą do grobu, aby namaścić jego martwe ciało. Kiedy tam przybyły, w Marka 16, 5, 6 werset, ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, odzianego w białą szatę, Zdumiały się bardzo On zaś rzekł do nich Nie trwóżcie się Jezusa szukacie nazaryjskiego Ukrzyżowanego Wstał z martwych Nie ma go tu Oto miejsce gdzie go położono Słuchajcie kochani Zobaczcie kobiety poszły Podzielić się tą Wieścią z uczniami Pomimo że w sposób widzialny Jezus objawił się Marii Magdalenie Uczniowie nie wierzyli, że on stał. I to jest w Marka 16, 11 zapisane. Uczniowie nie wierzyli, że on zmartwychwstał. A w Marka 16, 12, 13 jest zapisane. A potem ukazał się w innej postaci dwom z nich, gdy szli do wsi. Oni też wrócili i opowiedzieli pozostałym, ale i tym, ale i ci nie uwierzyli. Ale i tym nie uwierzyli. Na koniec Jezus ukazał się ich uczniom. I w Marka 16:14 14 Ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy Go widzieli z martwych skrzeszonego. Zobaczcie, ganił ich niewiary i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli. I tu można po popatrzeć na ludzi, jacy my jesteśmy to jest pokazany człowiek kobiety i mężczyźni którzy bardziej uwierzą w śmierć niż w zmartwychwstanie przyszli do grobu a przecież Jezus im mówił, że trzeciego dnia zmartwychwstanie to czym powinni żyć? jeżeli on był prawdą, widzieli cuda i znaki mocne, mocnego Jezusa każdego dnia to z jakim nastawieniem powinni iść do grobu że ten grób pusty no oni przyszli z nastawieniem, gdzie On jest. Namaścić, namaścić Jego ciało. To jest, to jest... Zaraz potem, jak mówił o ich niewierze, Jezus powiedział bardzo ważne słowo. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Marka 16, 15. I tu się mogli powiedzieć, z pewnością popełnił błąd jakiś, Panie Jezus, tak? Mówi przecież do ludzi, którzy szli namaścić Jego martwe ciało zamiast świętować zmartwychwstanie, tak? Takaś pomyłka. Mówił do ludzi, którzy spali podczas godzin jego największego kryzysu, zaparli się go i ukryli się ze strachu. Widzicie to? Tak jest człowiek. Jezus spędził z nimi trzy lata, przygotowując ich na swoją śmierć i na zmartwychwstanie, tak? A oni opuścili go w najtrudniejszej chwili i nie chcieli uwierzyć na ocznym świadkom donoszącym, że on z stał, tak? W jednej chwili Jezus gani ich z powodu ich niewiary, a za moment stawia przed nimi wizję duchowego żniwa w postaci narodów świata. Ciekawe, nie? Moglibyśmy powiedzieć, jak w ogóle mógł pozostawić przyszłość Ewangelii w rękach takich uczniów. Nie? Mógł ponieważ nie widział ich takimi, jakimi byli, nie patrzył na ich przeszłe dokonania, ani na obecną kondycję. Zobaczcie, widział ich takimi, jakimi mieli się stać, gdy zostaną przeobleczeni mocą z wysokości. Amen? Widzicie? Jezus widział dalej. Jak ja kiedyś mówiłem, pamiętacie, że Bóg patrzy na nas, jak na produkt skończony, tak? My patrzymy na nasze słabości, mówimy, no gdyby to od nas zależało, no to nie wybralibyśmy wielu ludzi, tak? Powiedzieli, ten się nie nadaje, tamten się nie nadaje, ten też nie, ten zawodzi, ten nie jest słowny, tamten nie jest człowiekiem godny zaufania i tak dalej, i tak dalej. Ale Jezus patrzył na nich po prostu... Na końcu, jak to będzie, kiedy zostaną przyobleczeni mocą z wysokości? Kiedy Duch Święty zostanie na nich wylany, kiedy moc Najwyższego ich wypełnia? My? I tak musimy patrzeć. Wiecie? Kiedy Boża moc spłynie, kiedy naprawdę dotrze do nas, ta odpowiedzialność za Boże Królestwo, to nie będziesz mógł spać, ani nie będziesz mógł jeść, Będziesz rozmyślał, będziesz myślał, komu masz iść zwiastować Ewangelię. Zobaczysz, jak ca... czas jest cenny. Jest powiedziane, że wykupujcie czas, bo dni są złe. Czas, każdy z nas będzie przed Bogiem rozliczany. Cz będziemy rozliczani z naszego czasu, tak? Będziemy rozliczani. To jest bardzo ważne, aby o tym wiedzieć, kochani. A więc... Bóg nie patrzy na Twoją przeszłość, na Twoje porażki, wątpliwości czy niewiarę. Patrząc na Ciebie, widzicie takim, jakim staniesz się przez moc Ducha Świętego. Amen? Ludzi, których używa Bóg. I spójrzmy na ludzi, których Bóg używał na przestrzeni historii do wypełnienia swojego zamiaru. Tak? No, kochani, gdybyśmy pomyśleli przez chwilę, to wiele imion się nam nasuwa. Tak? Jakub. Bóg musiał wybrać między Jakubem człowiekiem, który tak bardzo pragnął prawd związanych z narodzeniem, że posunął się aż do oszustwa, by je zdobyć. Tak? I Ezawem, człowiekiem, który traktował je tak lekko, że zamienił je za miskę zupę. Nie? Jednakże użył Jakuba, aby wywieźć naród izraelski. Niesamowite. Tak? A musimy powiedzieć, ten stary oszust. Mhm. Jakub, tak? Ten stary oszust. Abraham. Kolejny dla nas bardzo ciekawy człowiek. Abraham by, miał być ojcem wielu narodów, tak? Ale kiedy otrzymał objawienie od Boga, to upadł na twarz i trwał w swej niewierze. To w pierwszej Mojżeszowej, 17, w pierwszym do trzeciego wersetu jest napisane. Później ten wielki człowiek wiary kłamał wobec wroga, twierdząc, że Sara jest jego siostrą. Ponieważ bał się o swoje życie, tak? Różne rzeczy są w życiu człowieka. Pomimo to Abraham nazwany został przyjacielem Bożym i stał się ojcem wielu narodów, tak? Widzicie, kochani? Tak, coś w sobie, że, że Bóg go użył. Dokładnie. Bo, bo Bóg, patrzy, wiara, wiara. Bóg patrzy inaczej po prostu. Bóg patrzy inaczej, niż my patrzymy, niż ludzie patrzą. Tak? My oceniamy po tym, co widzimy. Tak? A jest powiedziane, że Bóg patrzy na to, czego my nie widzimy. A więc patrzy na serce. To, co jest ukryte, tak? To, co jest ukryte, jest niezniszczalne I Bóg widział w każdym z tych ludzi coś, co miało być, dopiero miało nastąpić. Tak? Pewna praca miała być wykonana nad Jakubem, nad Abrahamem. Tak? Mojżesz. mojżesz. Jego nieposłuszeństwo nie pozwoliło mu wejść do ziemi obiecanej. Tak? A przecież uwolnił dwa miliony ludzi z niewoli w Egipcie. Tak? Przeprowadził ich przez pustkowia zgodnie z Bożym planem. Tak? Dawid wziął żonę drugiego mężczyzny i zamordował człowieka, aby zatuszować swój grzech, tak? A przecież nazwany został mężem według serca Bożego. I Bóg dał mu królestwo. Hmm. Dokładnie. Dokładnie. Tak. No to Dawid powiedział te słowa. Badaj mnie Boże i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady. Słuchajcie, ja często sobie to przypominam i się modlę taką modlitwą. Tak? To trzeba mieć serce we właściwym miejscu, żeby się tak modlić. Tak? Żeby zobaczyć pewne rzeczy. Gedeon zbierał pszenicę w ukryciu ze strachu przed wrogiem. Kiedy Bóg powołał go, aby stał się wybawicielem Izraela. Tak? Kiedy stanął powiedział, Pan z Tobą mężu waleczny. Nie? A on schowany w ukryciu. Jak Panie pomyliłeś chatę. I tamta chyba. Ja nie należę do walecznych, do bohaterów. Ja się tu schowałem przed wrogiem. Nie? Ale ja czytałem, że on nie tylko siebie schował, ale on chował pszenicę przed wrogiem. To, to coś nie by było takiego, nie? Hmm. Zwyczajni ludzie. Zwyczajni ludzie. Bóg używa zwyczajnych ludzi do wypełniania swojej woli. Amen. Popatrz na siebie, popatrz na swoje nogi, ręce. Popatrz, przypatrzmy się sobie, Bóg używa zwyczajnych ludzi, amen. Mm. Aleluja. Nie nic tam szczególnego. Bóg. Amen. <grystanie> Siostro. Kiedy Jezus dokonał pierwszego cudu, przemieniając wodę w wino, poprosił zwykłych ludzi, aby napełnili zwykłe garki na wodę. Mhm. Kiedy rozmożył chleb i ryby dał je zwykłym ludziom, tak? Którzy karmili nimi tłumy. Mhm niesamowite to było słuchajcie. widzieć to Boże rozmnożenie widzieć ten Boży cud gdy właśnie miał dokonać tego co było prawdopodobnie największym cudem w jego służbie, mianowicie wskrzesić Łazarza od ludzi zależało, czy odwalą kamień, zakrywający wejście do grobu, czyż nie ten sam Bóg, który zwudził Łazarza z martwych, miał moc by odwalić ten kamień? <grych> Ale będzie odwalcie ten kamień, tak? Życie, każdy z nas musi odwalić swój własny kamień. Rozumiesz? Bóg nie będzie za ciebie odwalał twojego kamienia, tak? który masz. Ty musisz rozpoznać, jaki kamień jest w twoim życiu i sam go usunąć, sam go odwalić. A później zobaczysz moc zmartwychwstałego Chrystusa nad twoim życiem. Amen. Tak, lecz Bóg zawsze używa ludzi do wypełniania swoich planów. Metoda, której używa, to ludzie. Bóg powołuje zwykłych ludzi i czyni ich niezwykłymi. Amen. Bóg powołuje zwykłych ludzi i czyni ich niezwykłymi. Niezwykła Isia, niezwykła Dorotka, niezwykła Basia, niezwykła Anna, niezwykły Adam, niezwykły Michał. Ludwika. Niezwykła ludwika. A ta malutka. I niezwykła. Aneczka. Aneczka. Aneczka. Aneczka. I, I natan niezwykły natanę. Niezwykły natanę. Amen. A ja jestem tutaj. Tak. Amen. Hmm. Zmienia ludzi z widzów i obserwatorów w uczestników swego planu. Amen. Zmienia ludzi. Amen. Amen. Zmienia, zmienia. Ty już nie jesteś obserwatorem. Po prostu Bóg Ciebie zmienia i nie zmienia, abyśmy byli nie ludźmi, którzy, wiecie, wysiadują ławki w kościoła. Tak? Ja zresztą mówię, że, że ludzie w kościele, niektórzy tu już jak niedźwiedzie. Rozumiesz, tak urośli. Nie? Taki potencjał w nich jest. Oni siedzą i konsumują i konsumują, nie? A czas, żeby wyszli i zaczęli orać pole. Amen? Żeby chwycili za pług. Tak? Żeby chwycili za pług i zaczęli orać. Amen. Ponieważ żniwo jest gotowe, Pan Bóg mówi, ale robotników jest mało. Proście Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. Amen. Aleluja. Wy wszyscy zwykli ludzie, którzy myślicie, że nie możecie być użyci przez Boga. Wy wszyscy zwykli ludzie, którzy myślicie, że nie moglibyście być uczestnikami cudu. Wy wszyscy, którzy zaparliście się go i, i zawiedliście go. Bóg nie patrzy na wasze przeszłe czy obecne dokonania. Nie widzi was tak, jak wy widzicie samych siebie. Nie widzi was tak, jak wy widzicie samych siebie. Tak? On widzi was takimi, jakimi będziecie. Amen? Jeśli przyjmiecie zadanie, by iść na zniwny łań świata. Amen? Haleluja. Apostoł Paweł powiedział, że Boża moc objawia się w czym? W mojej słabości. Amen. Kiedy jestem słaby, On jest silny we mnie. aleluja. On widzi was takimi, jakimi staniecie się gdy będziecie wyposażeni w moc Ducha Świętego. Amen. Bóg nie opiera się na Twojej wierze. Wykształceniu, talentach, czy w Twoim, czy w twoim poziomie duchowym. Ani też na czymkolwiek czym jesteś. Tak? Opiera się na tym, czym staniesz się, a o czym On wie, kiedy twoje życie całkowicie podporządkujesz Jego woli i Jego zamiarom. Amen? To jest bardzo ważne. Słuchajcie. Czym się staniesz? Opiera się na tym, czym staniesz się, a o czym On wie, kiedy swoje życie całkowicie podporządkujesz Jego woli i Jego zamiarom. Hmm. A więc to podporządkowanie życia Jego woli Jego zamiaru. Wiecie, że w czasach pierwszego Kościoła świat nie został pozyskany dzięki wielkiemu kazaniu. Zdobyty został przez ludzi takich samych jak my, lecz takich, którzy odwrócili oczy od swych własnych porażek i przyjęli wizję żniwa. Amen. Odwrócić oczy od swoich własnych porażek. To jest bardzo ważne. I przyjąć wizję żniwa. Czyli to, co Bóg ma dla mnie. Tak? To, co jest teraz dla mnie. To, co on dotyka, to, co dotyka moje serce. To bardzo ważne jest, aby przyjąć Jego plan. Aby przyjąć Jego plan. Boży plan. To, co on ma dla Ciebie. Zdaj sobie sprawę, że kiedy są słabi w sensie naturalnym, wtedy są silni duchowo. Amen. Bóg coś obiecał. 2 Koryntian 12, 9. I tam jest zapisane tak. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Wow. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, bo pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Halleluja. I tak, kiedy stajesz w obliczu jakiejś trudności, tak, czy jest jakieś wyzwanie, gdy my szliśmy o pracę szukać, tak? po prostu to modliliśmy się i wierzyliśmy, że tylko Bóg może otworzyć drzwi, <śmiech> tak? Kiedy idziesz w miejsce w którym mówisz, Panie, Ty wiesz, że ja tam nic nie mogę, ja tam nic nie zrobię, bo ja idę jako słaby człowiek, ale Ty jesteś mocny we mnie, amen? I ty, Twoja moc objawia się w mojej słabości. A co Pan mówi? Dosyć masz, gdy masz moją łaskę, tak? Więc z łaski zbawieni jesteśmy, amen? To jest bardzo ważne. Obfite żniwo. Dla tych wszystkich, którzy porwani zostali przez wizję i wypełniają wolę Bożą i dzieło Boże są obietnice obfitego żniwa. Amen. Dla tych, którzy zostali porwani przez wizję i wypełniają Bożą wolę. Bóg obiecał Ci powodzenie. Tak? On powiedział, że gdziekolwiek stanie Twoja noga, to miejsce należy do Ciebie. Tak? Haleluja. I Zachariasza 8,12 mówi Siew będzie spokojny, krzew winny wyda swój owoc, ziemia wyda swój plon, niebiosa udzielą swej rosy. Wow. Siew będzie spokojny, krzew winny wyda swój owoc, ziemia wyda swój plon, amen, niebiosa udzielą swej rosy. Pustynia obróci się w urodzajne pole. Wow! Pustynia obróci się w urodzajne pole. Widzisz i mówisz, Boże, oni chyba się nie nadają do Królestwa Bożego. Co, że oni nawet nie chcą słuchać. Kiedy Ty zaczniesz wykonywać dzieło Boże i to, do czego zostałeś powołany, jak gwarantuję Ci, że Psalm 107, 35 i 37 werset wykona się w Twoim życiu tam jest napisane tak, pustynię zamienił w zbiorniki wód, a ziemię suchą w źródła wód, osadził tam głodnych, założyli miasto do zamieszkania, obsiali pola i zasadzili winnice i zebrali obfity plon. Wow! Wow! Ale to widzicie, żeby to się stało, musi się to stać, co na początku mówiłem, tak? że Ty jesteś porwany przez wizję Bożą i, i, i wypełniającą się wolę Bożą w Twoim życiu i dzieła Boże. Amen? Bóg da plony nawet w najmniej żyznych miejscach. Bóg da plony nawet w, najbardziej, w najmniej żyznych miejscach. Psalm 72, 16 wersach. Niech będzie nadmiar zboża w kraju aż po szczyty gór. Wow! Niech będzie nadmiar zboża w kraju, aż po szczyty gór. Aleluja Tak, tak. To będzie się działo. Aleluja Bóg to obiecał, tak? Swojemu królestwu. Wiek nie stanowi przeszkody dla jego planu. Amen. Jeszcze w starości przyno... przynoszą owoc, są pełni sił i świeżości. To się nagrywa, no. Psalm 92, 15 werset Możesz płacząc trudzić się nad narodzeniem wizji ale ci, którzy siali ze łzami niech zbierają z radością kto wchodzi z płaczem niosąc ziarno siewne będzie wracał z radością niosąc snopy swoje Psalm 126, 5, 6 werset Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Psalm 126, 5 i 6 werset. Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Były chwile i może nikt tego nie widział, kiedy wylewałaś, wylewałeś łzy w swojej komnacie modlitewnej, w swoim pokoju. Ale chcę ci powiedzieć, że Niebo to widziało. Amen. Niebo widziało to. I Niebo zapisuje to. Amen. Ludzie tego nie muszą widzieć. Tak. Ludzie tego nie muszą widzieć. Bóg to widzi. I on co On mówi? Co On mówi? Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Halleluja! Halleluja. Wyobrażacie sobie, jak niesiesz do Królestwa Bożego snopy, zbawionych ludzi? Haleluja. Z radością i ze szczęściem, patrząc, jak ci ludzie są zbawieni. Amen. To jest niesamowite. To jest niesamowite, wiecie? Kiedy ja patrzę i przypominam sobie młodego człowieka, który niedawno jeszcze był tam, siadał z tymi bezdomnymi w piątek i jadł, a dzisiaj patrzę go na Facebooku, jak pracuje po prostu w Boguszowie Gorcach w ośrodku, po prostu marci. Nie ten człowiek, który był. Radosny i szczęśliwy. Amen. Hallelujah. Bóg mówi, że warto. Warto. Nie możesz pojąć obfitości tego końcowego żniwa. Tak? Czy brakuje jeszcze nasienia w spichrzu? I czy krzew winny, drzewo figowe, drzewo granalów, drzewo oliwne nie wydają nadal owocu? Od dnia dzisiejszego ja będę Wam błogosławił. I to jest zapisane w Ageusza 2, 19. Od dnia dzisiejszego ja będę wam błogosławił. Amen. Jeżeli my robimy jeden krok w stronę Boga, On robi dziesięć stron naszą. Amen. Aleluje. I to jest powiedziane wyraźnie. Od dnia dzisiejszego ja będę wam błogosławił. Bóg mówi o żniwie tak wielkim, że nieustannym. I w Amosa w 9.13 jest zapisane oto idą dni, mówi Pan. Idą dni, mówi Pan, w których oracz będzie przynaglał źliwiarza, a tłoczący winogrona siewce ziarna. Wow. Oto idą dni, mówi Pan. Oto idą dni, mówi Pan. Wiecie, że jest takie słowo, mówi Pan, że wzbudzę, że to przyjdzie. a ja że to będzie przed przyjściem Chrystusa. Wzbudzę tak potężne pragnienie, nie chleba, ale Słowa Bożego, że będą biegać, będą biegać i będą szukać. Rozumiecie? To będzie przed przyjściem Pana. Nie skończysz mucić swych plonów, aż do następnego żniwa. To jest niesamowite. Oto dlaczego tak pilna jest potrzeba robotników. Orać przynagla żniwiarza oraz przegania żniwiarza wizja żniwa jest przed tobą amen przyjmij obietnicę obfitego żniwa przyjmij pogan jako twoje dziedzictwo pogan jako twoje dziedzictwo pola świata są przed tobą podnieś swoje oczy i spójrz tak końcowe żniwo końcowe żniwo Przyjdzie dzień końcowego żniwa, kiedy Bóg rozkaże aniołom w objawienia 14-15 zapuść sierp swój i żni, gdyż nastała porażniwa i dojrzało żniwo Ziemi. Z całego świata przyjdzie procesja przed tron Boga. Tak? Z Afryki, Austrii, Azji, Ameryki Północnej i Południowej, Europy i z Wysp. Strumień żniwiarzy do tronu Boga. Kobiety, mężczyźni, którzy zrealizowali wizję. Ci, którzy żyli z wizją jako zasadniczą przyczyną ich istnienia. Ci, którzy umarli przyjmując jej obietnicę. Amen. Amen. Hallelujah. I przyniosą sobą snopy żniwne. Objawienie 7, 9, 12. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć z każdego narodu, ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem odziany w szaty białe, z palmami w swych rękach i wołali głosem donośnym mówiąc Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka i upadli przed tronem na twarze swoje. I oddali pokłon Bogu, mówiąc Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. I przyniosą snopy żniwa. Żniwa ziemi. I potem widziałem oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć. Tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć z każdego narodu,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 Chwała I mądrość, wdzięcznienie, i, i cześć, i siła Bogu naszej na wieki wieku. Amen. Hallelujah. Amen. Haleluja. Amen. Amen. Amen.